Wibracja 41 test szyi. Pracujemy już dłuższy czas z czakrami, energetycznymi centrami ciała, aby wzmocnić nasze wibracje. Następną w kolejce jest czakra gardła lub krtani. Reprezentuje naszą zdolność do łatwej komunikacji, kreacji i oczyszczenia. Zarządza szyją, gardłem i uszami. Aby jasno wyrazić energię tej czakry, musimy zadbać o te obszary ciała. Szyja nie ma lekko. Mówię tak na podstawie własnych doświadczeń. Często ćwiczę jogę i muszę ciągle uważać przy rozciąganiu szyi, zwłaszcza gdy dana pozycja zawiera tak zwany punkt spojrzenia. Zauważyłem, że rozluźniona szyja pozwala mi jaśniej wyrażać siebie i czuć się pewniej z moją kreatywnością. Czakra gardła jest to obszarem fizycznym. W jego pobliżu, na naszych barkach. Spoczywa ciężar świata. Jeżeli na tym obszarze zachwiana jest równowaga, szyja krzywi się i wygina. Czas na rozluźnienie tego obszaru fizycznie i oczyszczenie energetyczne, aby zrobić miejsce sobie i swojej prawdzie. Wibracja na dziś Dzisiaj rozluźnisz się, rozciągniesz i zadbasz o szyję. Usiądź na krześle lub skrzyżuj nogi na podłodze. Obejmij kolana dłońmi. Taka pozycja da Ci poczucie stabilizacji. Weź głęboki oddech i przybliż barki do uszu. Wypuść powietrze i opuść barki w dół. Weź jeszcze kilka głębokich oddechów i rozluźnij szyję. Poruszaj się wraz z oddechem. Wdychaj przez nos i jednocześnie kieruj wzrok w górę. Następnie wydychaj powietrze ustami, wytwarzając odgłos haa, jak fala, i zawijaj do dołu podbródek. Całe ćwiczenie będzie przypominało powolne przytakiwanie głową. Powtórz całość 8 do 10 razy. Ponownie nabierz powietrze przez nos, lecz tym razem kieruj wzrok w lewo. Wydychając ustami, obracaj głowę w przód. Nabierz jeszcze raz powietrze nosem i skieruj przy tym głowę w prawo. Wydychając ustami, obróć głowę do przodu. Powtórz tę część ćwiczenia 8 do 10 razy. Odpręż się. Przyjmij. Dzisiaj zrzucę ciężar świata z karku i ramion. Przygotowuję energetyczne miejsce, aby wyrazić w nim to, kim prawdziwie jestem. Podziel się wibracją. Tworzę w moim życiu przestrzeń, gdzie wyrażę moje prawdziwe ja.